najbardziej poświęcone nadaniu praw miejskich, były no, obchodzone z wielkim entuzjazmem i na najwyższym poziomie. Ja pragnę bardzo serdecznie podziękować Radzie Miasta, Kowary, Panu Burmistrzowi za to, że imprez było tak dużo, że one były tak różnorodne i odbywały się przez długi okres, dzięki czemu nie tylko mieszkańcy Kowar, nie tylko mieszkańcy w Chlawi, którzy są partnerami w tych okładach, ale wielu mieszkańców Kotryny Jeleniogórskiej i gości, turystów, którzy w tym czasie byli w Kowarach, mogli y, zapoznać się z historią Kowar, z tym wspaniałym jubileuszem. Chciałam Państwu bardzo serdecznie życzyć, aby ten jubileusz, Kowar, który jak gdyby przypomniał nam bardzo różnorodną, ale piękną historię tego miasta, historię związaną z górnictwem, z przemysłem Bukienniczym, z turystyką, z innymi aktywnościami, które przez te 500 lat w różnych okresach były realizowane przez mieszkających wówczas tutaj ludzi. Ta bogactwo tej historii zobowiązuje nas wszystkich do tego, aby to, co się zacznie o jutro, bo dzisiaj się kończy, jak gdyby te 500 lat, no było również yy, charakteryzowało się taką aktywnością, rozwojem, czy rozkwitem kowar, bo jest tu ogromny potencjał, jest, są te ogromne szanse, i myślę, że wspólnymi siłami będziemy wspierając aktywność. Yy, Władzkowa, no tak będzie się działo. Chciałam Państwu, yy, gratulując tego jubileuszu, życzyć na nowy jubileusz, na, no, na te przyszłe lata wielu sukcesów yy, rozwojowych, wielu szans, aby, miast, aby to było miasto <coughs> bogate, miasto tętniące życiem, tętniące aktywnością gospodarczą, a z tym się wiąże nierozerwalnie bogactwo mieszkańców, ich zasobność ich dobre samopoczucie i wszystko to, co się wiąże z takimi dobrymi warunkami do zamieszkiwania i życia w tym mieście. Życzę Państwu, aby to się spełniło, abyście Państwo byli tymi inicjatorami i jednocześnie realizatorami tego wszystkiego, co przed Wami. Natomiast ja deklaruję ze swojej strony, tak jak wspierałam ten jubileusz, będę maksymalnie na, tym, na ile tylko potrafię wspierać wszystkie Wasze inicjatywy, żeby kowary były takie już od jutra coraz z każdym dniem nabierały takiego wielkiego rozmachu. Także wszystkiego najlepszego na ten jubileusz i na przyszłość. historię Kowal, która jest tak bogata, a którą nie sposób w ciągu kilku minut przedstawić, opowiedzieć. I mam taką krótką prezentację, związana z rodami arystokratycznymi Kowala, ponieważ w zasadzie te rody arystokratyczne nierozerwalnie są związane z tym miastem. Tu może od razu Tutaj pan Roman z się po XVIII wieku w Miedziowie Bo był to mieszkaniec Kowar, a równocześnie znany na Śląsku yy, oraz w Saksonii, yy, Grafik. Jak powiedziałem, yy, historia Kowar nierodzerwany związana jest z, z pierwszymi właścicielami miasta, rok 1570, budowa Pałacu mały Dwór przez ówczesnego właściciela hrabiego von Szabocza, który wcześniej mieszkał w Chowalach Dolnych, a jeszcze wcześniej w Karpnikach. W zasadzie od 1570 roku datuje się historia związana, prawda, z, z Szaboczami. Tutaj Widzimy pałac Nowy Dwór. Jest to jedna z najstarszych panoram miasta, pochodząca z 1727 roku. Tutaj mamy pałac Nowy Dwór i oczywiście panorama Kowar z Herbą Szarkoczu. Praktycznie do wojny 30-letniej Kowary były właścicielem Kowar oraz okolicznych wsi, wokół miasta był hrabia Szarkocz, który jak historia mówi, za spisek przeciwko cesarzowi Ferdynandowi II został w 1634 roku stracony poprzez ścięcie w Bracygonie. Część później jego dóbr rodzina odzyskała. Niestety kowary zostały przez cesarza Ferdynandza II sprzedane. Na ponad 100 lat właścicielem kowal była rodzina On, Kowary, Wernera z 1791 roku oraz portret Fryderyka II Wielkiego. Jak wiadomo w 1746 roku król pruski Fryderyk II wykupił od czerninów kowary oraz pałac nowych i przez 4 lata był właścicielem kowary. Tutaj możemy mówić, że Kowary są jedynym miastem królewskim od innych jedynomórskich, które takie prawa uzyskały. Ale nic nie jest za darmo. Kupując prawda, miasto, cztery lata później obciążył hipoteką Pałac Nowy Dwór. bo wiadomo, król począł rok pieniędzy, więc miasto musiało. roku. I to jest właśnie budynek, którym się zatrzyma. Jest to obecny budynek, znajdujący się przy ulicy 1 maja 96. On nie wygląda, ponieważ ten budynek jest to przed spaleniem się w 1930 roku. Obecny budynek tak wygląda. Zamek i pałac mamy Dwór. Ciężka sytuacja miasta i spowodowała, że miasto zaczęło wyzbywać się wszystkich swoich majątków. I tak w 1821 roku pałac Nowy Dwór został sprzedany, sprzedany rodzinie von Kopisz, która trzy lata później sprzedała ten, odsprzedała ten pałac hrabiemu von Roys. Praktycznie do 1945 roku Nowy Dwór był w posiadaniu tej rodziny. Jest to o tyle ciekawe, ponieważ jest akurat syn Hrabiego von Reusa, który urodził się już tutaj w Nowym Dworze. Był on przez wiele lat starostą okręgu janebórskiego, stofenrych IX, po prawej stronie litografia Dunkiera z 1881 roku. 30. został właścicielem Pałacu Nowych Wór. To jest Feodora. Jest to tyle ciekawe, ponieważ księżna Saksen-Meiningen pochodziła z prostej linii, z królewskiej rodziny i była wnuczką króla Prus i cesarza niemieckiego. To są jej rodzice: książę Saksen-Meiningen, ojciec Feodorii, Szarota, on Babką jej była cesarzowa niemiecka Augusta Wiktoria, najstarsza córka królowej Wiktorii, babką bezpośrednio królowa Wiktoria. Ślub odbył się 24 września 1898 roku. To jest kartka właśnie. I to jest pada książęca. Książęca Pogory, 30 roku. To jest litografia z Dzień, pochodząca XIX wieku wydałem, przez wydańców w Kowarach oraz pokażę Państwu kilka zdjęć właśnie z, z wnętrza tego pałacu oraz to są fotografie wykonane przed 1914 roku. tu jest, jak, jak widzimy, to to jest przepraszam, królowa Wiktoria, Szarlotta, tu jest Teodora, która mieszkała w pałacu Nowy Dwór, to jest jej matka, to jest Król Pruski oraz przyszłą carą. Alix Piemniczka Heska, Krzyszczynca, Calica. Obecnie jak wygląda Pałac Kilka takich. To jest ciekawe zdjęcie, ponieważ w tym pokoju już po II wojnie światowej, przez kilka miesięcy przeczytałem był Magusław Tak to obecnie wygląda. Ciekawostką jest, że jedyny w tym pionież zamontowali mu kram, żeby Pan towarzysz kolejna taka arystokratyczna rodzina, która mieszkała w Kowarach, w zasadzie w Ciszycy, to była rodzina Radziwiłł. Tu jest pałac z 1820 roku, kiedy jeszcze należał do mistrza Rzeszy Krabiego w Choy. Książę Antoni Radziwiłł Wiel na miejscu Wielkiego Księstwa Kozłańskiego, ponieważ księżna Luizna radził głównie z domu W 1923 roku książę Antoni Radziwił, żeby być blisko Dworu Królewskiego w Berlinie, wynajął w Karkonosza, w Ciszycy, Pałac. Rok później ten pałac został kupiony. Praktycznie do 1927 roku pałac należał do, y, wcześniej do Radziwiłów użytkowanym młodszej córki i jej późniejszych spadkowych, spadkowych bierców, Czartoryskich. Była to letnia rezydencja. Od maja do października rodzina Radziwiłów przebywała regularnie. Liza była pierwszą narzeczoną Wilhelma Pochęzorza, późniejszego cesarza oraz króla Prus. Niestety prawdopodobnie zbyt niskie pochodzenie oraz to, że była z pochodzenia Polką, dwór pruski nie dopuścił nigdy do tego małżeństwa, I co stało się po prostu no, no, tutaj można spekulować, co by się stało, gdyby księżniczka Eliza Radziemiówna została królową trus. Jak Jakby się prawda, losy Polski. To jest spotkanie towarzysko w herbaciarze w, w Jest to rysunek ołówkiem Elizy Radziemiównej, która niezwykłe zdolności przejawiała. Jeżeli chodzi o zamilowanie artystyczne, o plastyczne. To są mi Mówi się głośno też, że w Pałacu w Ciszycy koncertował Fryderyk Szopen jako młody, czternastoletni chłopiec. Do końca informacja to nie jest niestety sprawdzone, nie wiemy czy był, natomiast fakt jest, że Pałacu w Antoninie na pewno koncertował i to właśnie jest jedna z grafik z tego pałacu. To są rysunki Elizji Radziwiłównej, po prawej stronie maska pośmierdna, która zachowała się, jest aktualnie przechowywana w Antoninie, gdzie ona jest ochrony. To jest pałac w Kiszyce, początek XX wieku. Spadkobiercą i po śmierci Relizji Radziwiłłowej w 1834 roku Wanda, najmłodsza córka księcia Radziwiła, która wyszła za mąż dla księcia Adamu Czartoryskiego, odziedziczyła pałac w Ciszycy i praktycznie do 1927 roku w rękach tej rodziny pałac pozostał. Tak obecnie wygląda. Co powiedzieć, że w w 1999 roku przez przypadek udało nam się na Plebanii w, w naszej parafii odnaleźć ornat, który był tutaj... To jest ten ornat, został odnaleziony, Ciekawostką jest, że ornat jest, mimo że 1834 roku, kiedy to były Prusy, później były Niemcy, prawda? I ten ornat zachował się. On jest obecnie na naszej wystawie eksponowany, będziemy mogli zobaczyć. To jest powódź w Kowarach w 1897 roku oraz zdjęcie, gdzie 21 września odwiedziła kowalica Cesarzowa Augusta szczęście, że w XIX wieku w Kowarach była do, dosyć prężna grupa grafików kowalskich, która znana była nie tylko w Karkonoszach, ale również na Śląsku. Stawa, gdzie większość, prawda, tych grafii dotyczących nie tylko miasta, ale Śląska, prawda, można Pani minister sportu i turystyki przyznała brązową odznakę za zasługi dla sportu panu Dawidowi Kubczykowi. Bardzo bym prosił tutaj pana Dawida Kupczyka. Zdowolenie w leczeniu Pani Poseł. Maką zasłużony. Yeah, sure. it ponorau, srebrną oznakę, srebrną oznaką zasłużone dla województwa dowożąskiego Stowarzyszenie Euro 1 wchodzi swoje dziesięciolecie. o charakterze międzynarodowym Pan Marek Bielkowski jest pierwszą osobą, która uwierzyła w chowary, pierwszą osobą, która zewnątrz zainwestowała w podziemne trasy turystyczne i jest mi bardzo, cieszy, jeszcze z tego bardzo cieszę, że podobnie Dziękuję bardzo serdecznie za to. Dziękuję. in Japan. został podany rewitalizacji ze środków e, unijnych, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Jest to drugi etap rewitalizacji. W tym budynku e, na parterze znajduje się e, Urząd Stanu Cywilnego, natomiast pierwsze piętro e, w porozumieniu z, e, z Towarzystwem Walki z Kalectwem powstaje, dzięki wsparciu Pana Starosty e, Włodygi, e, powstaje e, powstają warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, które kończyły edukację, nie prowadzi tego gminę, prowadzi to Towarzystwo Walki z Kalectwem z Jeleni Góry i jest to wielki zaszczyt dla nas, panie starosto, ponieważ takie warsztaty w powiecie jeleni powstają tylko i wyłącznie w Kowarach. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów, a kandydaci, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej będą pochodzić z Kowar, z Wysłakowic, z Karpacza i Podgórzyk. Natomiast drugie piętro, na drugim piętrze znajduje się Izba Tradycji Miasta. Trudno nazwać to muzeum, ale sami Państwo dzisiaj ocenicie. Jest to duży wkład pracy. Część górnicza przygotowana przez honorowego obywatela naszego miasta, Pana Franciszka Gawora, dla co serdecznie dziękuję. Zgromadziły się również kolekcje osób prywatnych. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Krzysztofowi Bisłknowiczowi za przekazane w użyczenie zbiór Panu Krzysztofowi Sawickiemu. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Kowar, którzy przynosili nam eksponaty i chciałbym podziękować proboszczowi naszej parafii za użyczenie właśnie tego ornatu, o którym tutaj Pan Krzysztof Sawicki mówił. Dziękuję proboszczowi parafii z Miłkowa, Probosz użyczył nam naczynia liturgiczne, które były wyprodukowane w kowarach w XVIII wieku, jak również znanemu kolekcjonerowi Sreber, panu Menzlowi serdecznie również dziękuję. Zapraszam Państwa, jest to jedyna okazja, ponieważ niektóre ze eksponatów będą wracały do swoich prawowitych właścicieli, więc to jest jedyna okazja, żeby móc zobaczyć. Nie wiem, czy już zdążyli zamontować. Proszę Państwa, na tę uroczystość, na 500-lecie nadania praw miejskich Pan Robert Leto, właściciel, prezes zakładu Kowary Dywan Kamienna Góra, przygotował jedyny niepowtarzalny dywan. Jest to jeden egzemplarz zaprojektowany przez Panią Burgielską, jest, jest tutaj małżonek, widziałem, że żeby był zaprojektowany. Jest to naprawdę piękna rzecz. Tylko, nie wiem czy on już wisi w tej chwili. Miał wisieć na godzinę 16, nie wiem czy się e, Pan już e, z tym, e, tym uporem. Także Panie Robercie również bardzo serdecznie e, dziękuję. Panie Przewodniczący, zapraszamy e, do drugiego budynku Urzędu e, na z wzrostu. Dziękuję to bardzo. Jeżeli mogę, że bardzo proszę o Zastanawiam porządek obrad. E, dziękuję wszystkim za przybycie na uroczystą sesję. Zamykam 59 dziewiątą sesję Rady Miejskiej w Kowale. Dziękuję bardzo.